do wspomnianego komitetu. Byli to Teresa Bogucka i Jerzy Diatłowicki. Po południu na Wydziale Filozofii odbyło się zebranie pracowników dydaktycznych i naukowych, którzy przyjęli oświadczenie przygotowane przez Kalpińskiego i Króla. W dokumencie tym potępiono stanowczo brutalny atak na studentów i pracowników naukowych. Akcja ta stanowi otwarte pogwałcenie zasad socjalistycznej praworządności i może spowodować nieobliczalne szkody moralne i polityczne w środowisku studenckim. Jesteśmy także oburzeni stanowiskiem zajętym przez prasę, która świadomie zniekształca obraz wydarzeń i dezinformuje społeczeństwo. Niektóre jej organy usiłują szerzyć nastroje antysemickie, a także poróżnić klasę robotniczą ze środowiskiem akademickim. Postępowanie takie może mieć poważne, demoralizujące skutki. Jednocześnie filozofowie przywiązani do najszczytniejszych ideałów socjalizmu i humanizmu poparli rezolucję studentów Uniwersytetu Warszawskiego z 11 marca. W dalszej części, w sześciu punktach, zwracano się do Senatu i Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z apelem o zapewnienie realizacji słusznych postulatów środowiska akademickiego – co stworzyłoby właściwe warunki do pracy wychowawczo-dydaktycznej i zapobiegłoby narastaniu uzasadnionego rozgoryczenia. Tego dnia odbyło się zebranie organizacji partyjnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Zebrani bardzo krytycznie odnieśli się do akcji milicji ORMO na terenie UW i jednogłośnie przyjęli uchwałę, w której wskazywali na to, że powinno się rozwiązywać problemy z młodzieżą metodami rozmów i perswazji, a nie metodami przemocy. Tekst uchwalonej rezolucji złożono w komitecie uczelnianym, gdzie przyjęto go niechętnie. Później wywierano zresztą naciski, aby podstawowa organizacja partyjna Wydziału Prawa wycofała się z zajętego stanowiska. Natomiast uchwała spotkała się z uznaniem studentów oraz pracowników naukowych i była podstawą bardzo podobnej w treści rezolucji Rady Wydziału. W tym samym dniu zaprotestowali też profesorowie i studenci Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, Siedmiopunktową rezolucję podpisało 125 osób, które w zakończeniu deklarowały nieustępliwą walkę z wszelkimi prowokacjami reakcji faszyzmu, który usiłował zetrzeć nasz kraj z mapy świata. Przyznać trzeba, że to ostatnie stwierdzenie nie jest jasne. Nie wiadomo, czy jego autorzy mieli na myśli tak zwany czerwony faszyzm, czy też asekuracyjnie dystansowali się od ewentualnych pomówień o powiązania z wrogimi ośrodkami, to znaczy z reakcją. Również 11 marca w godzinach 12.14. odbył się wiec w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej. Zaczęto samorzutnie tworzyć międzywydziałowy komitet studencki. Na wiecu tym odczytano pięciopunktową rezolucję Wydziału Elektroniki, uchwaloną na wiecu jeszcze w sobotę wieczorem. W rezolucji tej domagano się ukarania winnych akcji MO i ORMO w dniach 8 i 9 marca, wolności wieców, zebrań i słowa oraz sprostowania kłamliwych lub niejasnych informacji prasowych. Następnego dnia rezolucję tę uzupełniono zresztą poprawkami wprowadzonymi przez Wydział Architektury, m.in. żądania poszanowania artykułu 72 Konstytucji PRL oraz zwolnienia zatrzymanych. Petycję adresowaną do Sejmu PRL, do Komitetu Centralnego PZPR, do Władz Wyższych Uczelni Warszawskich oraz do Społeczeństwa Warszawy przyjęli też pracownicy i studenci Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. W wspomnianym wiecu w Auditorium Maximum studenci na krakowskim przedmieściu sformowali pochód, który skierował się pod gmach KC znajdujący się na rogu Alei Jerozolimskich i Nowego Światu. Skandowano prasa kłamie, wolność, demokracja, robotnicy z nami. W stronę Ronda ciągnęły też inne pochody, np. Alejami Jerozolimskimi od strony ulicy Marszałkowskiej. W rejonie Ronda zebrało się kilka tysięcy manifestantów, których dopiero tam zaatakowała milicja. Często stawiano pytanie, dlaczego siły porządkowe nie uderzyły na demonstrantów wcześniej, dlaczego dopuściły ich pod sam budynek Komitetu Centralnego. Dlaczego na przykład pochodu nie zaatakowano już przy ulicy Świętokrzyskiej. Tym bardziej, że milicja była do tego przygotowana. Tarniewski pisze na ten temat. Milicji bynajmniej nie postawiono wtedy zadania ochrony porządku. Ośrodki kierujące poczynaniami milicji... Dążyły do stworzenia sytuacji zagrożenia dla władz najwyższych, czyli mówiąc po prostu dla Gomułki. Opinie te potwierdza następująca relacja Jana Nowaka. W marcu 1968 roku Moczar sprowokował świadomie zajścia uliczne. Chciał zademonstrować wobec Gomułki, że bezpieka jest jedyną siłą chroniącą system. Docierały do nas w tym czasie relacje informatora pracującego w samym środku aparatu bezpieczeństwa. Według jego świadectwa minister spraw wewnętrznych, Osobiście pouczał komendanta milicji Tadeusza Pietrzaka, by tłum manifestantów podążających Nowym Światem w kierunku domu partii dopuścić pod sam budynek. Nic nie szkodzi, powiedział Moczar swemu kolektywowi, jeśli stary trochę się przestraszy. Gdy już uznano, że pora zakończyć spektakl przed gmachem KC, wydano rozkaz, aby milicjenci uderzyli od strony Placu Trzech Krzyży oraz od strony Muzeum Narodowego. Na torach w Alejach Jerozolimskich stał tramwaj lub może tramwaje, poprzez które milicjanci przerzucali petardy i granaty łzawiące, a demonstranci w drugą stronę kamienie. Rozgorzała gwałtowna walka i wkrótce całe rondo było spowite w kłębach dymu. Według niepotwierdzonych wiadomości grupy młodzieży obrzucały też kamieniami gmach KC i podobno kamienie odbijały się od pancernych szyb w oknach. Choć, jak informowała nazajutrz prasa, po upływie około 40 minut udało się milicji przywrócić spokój przy rondzie, jednak walki trwały aż do godzin wieczornych, przy czym gwałtowne starcia miały miejsce m.in. na krakowskim przedmieściu i w tunelu trasy WZ. Jak często w takich przypadkach bywa, do manifestującej młodzieży przyłączyły się grupki osób szukających po prostu okazji do draki. W centrum Warszawy wybijano szyby, łamano ogrodzenia i ławki, z których wyrywano deski do walki. Zdemolowano również wnętrze kina kultura przy krakowskim przedmieściu. Trudno byłoby dziś jednak precyzyjnie określić, które zniszczenia były spowodowane działalnością demonstrantów, które zaś były efektem brutalnej i agresywnej działalności sił porządkowych. Pytanie to staje się jeszcze bardziej zasadne w kontekście relacji Bogdana Czajkowskiego, który wydarzenia z 11 marca na ulicach Warszawy określa mianem powstania huligańskiego. Jego zdaniem manipulacja polegała na tym, że tego dnia wypuszczono różne męty z poprawczaków. Kiedy po południu przyjechałem na krakowskie przedmieście, to zobaczyłem taki obrazek. Mniej więcej na wysokości królewskiej stał kordon milicji, a pomiędzy królewską i placem zamkowym grasowała watacha młodych ludzi, którzy demolowali, łamali ławki, tłukli szyby. Było też sporo przechodniów i gapiów, ale grasowało kilka rozwydrzonych grup, które demolowały, co wpadło im w ręce. Kordon milicji stał przez długi czas, za mojej bytności co najmniej godzinę, i w ogóle nie reagował. Czasami tylko ludzi nie przepuszczali. Odgraniczali ich, ale przyglądali się temu jakby biernie. Nie wszyscy szeregowi biorący udział w tej prowokacji mieli zresztą wiedzieć, do czego zostali użyci, a nawet jeśli wiedzieli, to pofolgowali sobie w pewnym momencie. Widziałem, jak jakiś radiowóz wyjechał na rekonesans w kierunku kina kultura, a ci żule rzucili się za nim ze sztachetami, bo sztachetami tam operowali. Ta Warszawa uciekała po chodniku koło Telimeny w Trębacką, ale zanim dojechała do Trębackiej, to już nic z Warszawy nie przypominała, a tak była zdewastowana. Po godzinie biernej obserwacji ruszyła kawalkada milicji, wówczas użyto armatek wodnych. Jedna z nich ominęła grasującą grupę i podjechała pod dziekankę. Tam armatka wodna zaczęła wybijać wodą szyby w oknach, to widziałem na własne oczy, żeby wrzucać gazy łzawiące do środka. Potem zaczęli lać po ludziach i zostało to spacyfikowane. Za armatką ruszył ten kordon z Królewskiej. Wobec faktu ataku ze strony Emo Czajkowski opuścił pole bitwy i zszedł do tramwaju na trasę WZ. Wsiadłem tam w tramwaj i za mną wsiadło dwóch żuli, jeden z nich ze sztachetą i usłyszałem taki dialog. — Gdzie jutro będziesz? — Nie wiem, gdzie mnie przydzielą. — O, taki dialog. Zresztą może to nie byli żule, tylko zwyczajni funkcjonariusze. Młodzi. To też jest możliwe. Wydaje się jednak, że sprawa wydarzeń z 11 marca jest bardziej skomplikowana niż ukazał to w swojej relacji Czajkowski. Tego dnia na warszawskich ulicach grasowały też grupy pospolitych huliganów, częściowo nawet być może inspirowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ale to nie one nadawały ton wydarzeniom. Wśród demonstrantów, oprócz wcale niemałej grupy studentów, znalazło się wielu uczniów oraz młodych robotników. Jeden z nich, zatrudniony wtedy w zakładach imienia Marcina Kasprzaka, wspomina, że sekretarz partii na poszczególnych wydziałach typował ludzi, którzy mieli jechać na miasto jako aktyw robotniczy. Wytypowanemu koledze autor relacji rzucił na odchodnym – chłopie, wszystko idzie ku temu, że spotkamy się w mieście, ale po różnych stronach barykady. Później jednak okazało się, iż całą wyposażoną w pałki grupę aktywów z Kasprzaka zgromadzono w kinie Kultura, w którym wyświetlano im filmy. Tymczasem autor relacji po pracy udał się na krakowskie przedmieście w okolice pomnika Mickiewicza. Był wielki tłum, młodzież studencka i sporo młodzieży robotniczej. Milicja szturmowała, ale nie dawali rady. Moim zadaniem było wyrywać deski z ławek. Ten las sztachet to było coś imponującego, jak bitwa pod Racławicami i kosynierzy. Ganialiśmy milicję, waląc ich po grzbietach. Szturmowali falami, a tłum cofał się, a potem na nich. Mieli jedno działko wodne, które pamiętało czasy rewolucji październikowej. A granaty gazowe też były archaiczne. Miały długi knot i było widać, ile ma się czasu, żeby je odrzucić. Walki trwały chyba z pięć godzin. I ten fragment ulicy to był kawałek wolnej Polski. Nagle ktoś krzyknął, że w kinie kultura siedzą te sukinsyny. Tłum ruszył na kino i poszły szyby, jakby wybuchła bomba. Mój kolega siedział wtedy w kinie i opowiadał, że całe towarzystwo rzuciło się do ucieczki, wiali dachem i podwórkami. Te szyby w kinie Kultura to były jedyne wybite szyby, jakie widziałem. Zrabowane sklepy to było kłamstwo. Wtedy dopiero uczyliśmy się, jak oni potrafią kłamać. Były otwarte sklepy, a nawet kawiarnie. Wszystko wypełnione po brzegi kibicami. Autor relacji znalazł się w rejonie najbardziej gwałtownych starć pomiędzy siłami porządkowymi i demonstrantami, to znaczy na krakowskim przedmieściu, na odcinku od ulicy Karowej do Placu Zamkowego. Zejścią w tym właśnie rejonie w niemałej części poświęcony był opatrzony tytułem Kolejne ekscesy nieodpowiedzialnych elementów, oficjalny komentarz Polskiej Agencji Prasowej, jaki 12 marca ukazał się na łamach Trybuny Ludu, Życia Warszawy oraz Sztandaru Młodych. Czytamy tam m.in. W godzinach popołudniowych elementy chuligańskie przejęły inicjatywę ekscesów, dopuszczając się agresywnych wystąpień w różnych częściach miasta. Awanturnicy przewrócili samochód na ulicy Karowej, połamali ławki na pobliskim skwerze. Uzbrojone w kije i kamienie grupy zaatakowały milicjantów. Przewrócono dwa samochody milicyjne. W tunelu trasy WZ uszkodzono radiowóz MO. Kierowca samochodu, starszy szeregowiec Kazimierz Galster, został ciężko ranny. Przy dworcu Śródmieście podpalono budkę milicyjną. Zaatakowano trzy zgrupowania Ormo. Zdemolowano kino Kultura. Wybito szyby w wielu sklepach. Zniszczono szereg wystaw i gablot. Organa milicji obywatelskiej udaremniły dalsze szkody. 27 milicjantów odniosło przy tym obrażenia. Rannych jest 8 ormowców i kilkunastu aktywistów społecznych. W toku akcji zaprowadzenia porządku organa milicyjne zatrzymały ogółem około 300 osób. Pobieżna wstępna kontrola tożsamości zatrzymanych wskazuje, że tylko około 30 spośród nich to studenci – Przeważająca większość to element huligański, ludzie bez stałego zatrudnienia. Wielu przybyszy spod Warszawy. Niestety fakt niezwykle zastanawiający i smutny, sporo jest wśród zatrzymanych uczniów. Wszyscy winni czynnego udziału w tych chuligańskich ekscesach będą pociągnięci do odpowiedzialności. Władze porządkowe zdecydowane są zastosować wszystkie środki dla zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa na ulicach stolicy. Forma i język tego komunikatu są charakterystyczne dla tego rodzaju enuncjacji w PRL-u. Niemal zawsze uczestnicy manifestacji ulicznych, organizowanych przez środowiska niezależne od władzy, nazywani byli chuliganami. A jeśli siły porządkowe używały do rozpędzania tych demonstracji broni palnej, jak miało to miejsce np. w Poznaniu w 1956 roku i na Wybrzeżu w 1970 roku, również bandytami. Znamienne jest też odwoływanie się do faktu rzekomego lub nie braku stałego zatrudnienia wielu zatrzymanych. Wykazanie, że był to wyłącznie chuligański wybryk ma odciągnąć społeczną uwagę od rzeczywistych celów uczestników ulicznych demonstracji. Nie trzeba wtedy ustosunkowywać się do wysuwanych w czasie manifestacji haseł i żądań. Wystarczy ograniczyć się do wymienienia listy zniszczeń. W notatce znalazła się też inna błędna informacja. Zapowiedź pociągnięcia do odpowiedzialności wszystkich winnych udziału w tych chuligańskich ekscesach. Dwadzieścia lat później ówczesny wiceminister spraw wewnętrznych, Szlachcic, któremu dzień wcześniej Moczar powierzył odpowiedzialność za przywrócenie porządku na ulicach i podporządkował wszystkie niezbędne siły, stwierdził, że z zatrzymanymi zawierano umowę, że ten, kto będzie w nocy sprzątał pole walki, rano może iść do domu. Większość wyraziła zgodę. Trudno więc powiedzieć, czy rzeczywiście winnych czynnego udziału w tych chuligańskich ekscesach pociągnięto do odpowiedzialności – być może było tak, że część zatrzymanych istotnie w nocy sprzątała ulicę, a inni, niewykluczone, że specjalnie dobrani pod kątem jakiejś z góry przyjętej tezy, mieli odpowiadać przed kolegiami za zakłócenie porządku publicznego względnie przed sądem za organizowanie antysocjalistycznych rozruchów. Relacja szlachcica rzuca też światło na taktykę sił porządkowych. Pisze on, że jeszcze pod domem partii tłum rozdzielono metodą klinów, a później już wieczorem Doszło do decydującego starcia na krakowskim Przedmieściu. Całą operacją kierował komendant Milicji Obywatelskiej Miasta Warszawy, pułkownik Henryk Słabczyk, który po paru miesiącach otrzymał awans na generała i mianowano go wiceministrem spraw wewnętrznych. Szlechcic podaje, że teren działania sił porządkowych na krakowskim Przedmieściu oświetlono reflektorami. Przebieg akcji wspomina śledziłem z pobliskiego budynku i na bieżąco informowałem generała Moczara o rozwoju sytuacji. Rozpoczęła się bijatyka. Po dwóch-trzech godzinach milicja opanowała teren. Z jednej i drugiej strony było wielu pobitych. Największe chyba lanie dostali tajni pracownicy Służby Bezpieczeństwa skierowani w tłum dla prowadzenia działalności rozpoznawczej. Niewiele pomogły im znaki identyfikacyjne. Nasuwa się pytanie, czy cywilni funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa zostali skierowani w tłum wyłącznie w celu prowadzenia działalności rozpoznawczej, czy może także w celu podejmowania działań o charakterze prowokatorskim. Może to były też owe watachy, o których wspominał w swojej relacji Czajkowski. Nie wszędzie starcia miały tak gwałtowny charakter. Rosalak wspomina, jak tego dnia opuszczał po zajęciach Uniwersytet Warszawski, gdy na krakowskim przedmieściu trwały prawdziwe starcia uliczne. Gdy studenci maszerowali poprzez szpaler ormowców, tłum miotał wyzwiska na MO i Ormo, Ci atakowali, demonstranci uciekali do kościoła Świętego Krzyża. Ormowcy pobiegli w kierunku tłumu, ale zaraz poza jednym cofnęli się. Ten jeden wpadł w tłum, zakotłowało się tam, za chwilę na stopniach pozostał poturbowany funkcjonariusz. Ktoś rzucił za nim pałką. Śmiech. Mnie do śmiechu nie było. Wychodziliśmy z uniwersytetu pod pałkami, jak z upiornego ślubu. Ten i ów dostał pokarku, nie spodobał się. Mnie jakoś ominęła ta przyjemność. Historycy partyjni relacjonując wydarzenia z 11 marca koncentrują uwagę na niszczycielskiej działalności demonstrantów. Natomiast starannie usuwają ze swoich opracowań opisy brutalnych działań sił porządkowych. Na przykład Walichnowski tak opisuje te wydarzenia. Z budynku Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu wyrzucano na ulicę butelki, krzesła, doniczki z kwiatami i meble. Do ekscesów doszło także w pobliżu SGP-su, Podpalono dwa kioski ruchu, Zniszczono sześć sklepów, uszkodzono 155 samochodów, demolowano bibliotekę rolniczą przy krakowskim przedmieściu. Tego dnia awantury uliczne trwały do godziny 20. Za udział w ekscesach organy porządku publicznego zatrzymały około 300 osób. Przy zatrzymanych znaleziono butelki z benzyną, nabijane gwoździami kije, petardy i inne niebezpieczne przedmioty. W podobnym stylu wydarzenia z 11 marca relacjonuje Hillebrand. On również podaje, że zatrzymano około 300 osób, ale przedstawia nieco odmienny zestaw uzbrojenia. Przy niektórych zatrzymanych huliganach milicja znalazła kastety, petardy, żelazne pręty i rury nabijane gwoździami pałki i temu podobne. Że znajdowały się one w użyciu, świadczyły liczne wypadki ciężkich obrażeń ciała wśród milicjantów i ormowców. Hillebrand podaje, że w zajściach od 8 do 11 marca. Zostało rannych ogółem 73 funkcjonariuszy MO, 31 członków ORMO, 43 osoby spośród aktywu robotniczego. Następnie stwierdza, dokładna liczba poturbowanych i rannych studentów nie jest znana, ponieważ nie wszyscy z nich zgłaszali się do Uspołecznionej Służby Zdrowia. Liczba ta jednak była bezsprzecznie mniejsza od liczby poranionych milicjantów i ormowców, ponieważ w większości przypadków dostarcz na ulicach dochodziło między siłami porządkowymi a grupami chuliganów i awanturników, nie zaś studentów. To ostatnie zdanie w kontekście wcześniej cytowanych relacji z 8 i 9 marca zakrawa na ponury żart. Jak liczba rannych studentów mogła być mniejsza od liczby poturbowanych przedstawicieli sił porządkowych po takiej mócce, jaką ci ostatni urządzili młodzieży po piątkowym wiecu w UW? Reina przytacza inne dane, wedle których 11 marca zatrzymano w Warszawie około 700 młodych ludzi. W tym samym dniu rannych zostało 30 milicjantów, w tym kilku poważnie. Być może zatem, jak to stosunkowo często bywa, prawda leży gdzieś po środku. Faktem jest, że wprowadzono szereg ograniczeń, m.in. zabroniono studentom podróżowania z miasta do miasta. Samochody opuszczające Warszawę musiały posiadać specjalne przepustki. Podsłuchiwano wszystkie rozmowy telefoniczne w domach studenckich, wyższych uczelniach, biurach studenckich itd. W ten sposób ograniczono do minimum kontakty studentów warszawskich z innymi ośrodkami akademickimi w kraju. W tym samym dniu odpowiedzialny w kierownictwie partii za sprawy organizacyjne Strzelecki polecił sekretarzom wojewódzkim trzymać rękę na pulsie, akcentować w terenie wierność i oddanie Gomułce oraz demaskować syjonistów. Wieczorem 11 marca w telewizji po raz pierwszy pokazano materiał filmowy z wydarzeń w Warszawie. Była to krótka, może minutowa migawka filmowa, ale nie z demonstracji wieców czy ulicznych starć. Pokazano w niej zniszczenia, powybijane szyby, poprzewracane ławki, kamienie na jezdni itd. Ponadto demonstrowano broń, łomy i pałki, znaleziono przy zatrzymanych manifestantach. Nawiasem mówiąc, ciekawe, jaką część z tych rzeczy naprawdę znaleziono przy zatrzymanych, a jaką dołożyli, dla większego efektu, przedstawiciele Milicji Obywatelskiej. Kiedy na ulicach Warszawy rozgrywały się opisane wydarzenia, obradowało bardzo dramatyczne plenum zarządu uczelnianego ZMS. Trwało całe popołudnie, całą noc, niemal do południa następnego dnia, wspominał Polatach Lamentowicz. Było to pierwsze ciało organizacyjne, które w tej sprawie miało zająć stanowisko. Żadnego oficjalnego stanowiska wobec wydarzeń na uniwersytecie jeszcze nie było. Ani komitet uczelniany się nie wypowiedział, ani żadne wyższe komitety. Nie znaliśmy jeszcze ani przemówienia Kępy, ani oczywiście Gomułki. To plenum kazano nam odbyć nie w uniwersytecie, tylko w budynku w Alei Róż, gdzie mieścił się zarząd stołeczny ZMS-u. Cały czas byli obecni Andrzej Żabiński, przewodniczący zarządu głównego ZMS, i Andrzej Mojkowski, jego zastępca. Doszło tam do wielkiej awantury na temat czy wolno, czy nie wolno potępiać nam brutalne akcje ORMO, tzw. aktywu i sił policyjnych. To, co znalazło się w uchwale, było niezwykle trudno wynegocjonowanym kompromisem który polegał na tym, że uchwała uzewnętrzniała jakieś niejasne ubolewanie, coś słabszego, co nie było protestem, ale było jednak wyrażeniem niezadowolenia z tego, co się stało. Liczni członkowie tego nadzorowanego plenum zarządu uczelnianego ZMS chcieli wyrazić protest, ale nie można było tego zrobić, bo wywierano z zewnątrz naciski. Uchwałę tę odczytano w telewizji, i uchwały o podobnej treści z podobną formułą zaczęły podejmować inne organizacje ZMS w innych uczelniach. Tekst przyjętej 12 marca uchwały plenum zarządu uczelnianego ZMS trzy dni później został opublikowany na łamach biuletynu Nasza Walka wydawanego przez Okręgowy Zarząd Studencki ZMS. OZS była to dodatkowa struktura w ZMS obejmująca wyłącznie środowisko akademickie. A jej organ, Nasza Walka, redagowany przez Pawła Darczewskiego oraz Aleksandra Łazarskiego, był przykładem najbardziej zajadłej, skrajnie antysemickiej propagandy marcowej. Pismo, w zasadzie przeznaczone do użytku wewnątrzorganizacyjnego, na terenie Uniwersytetu Warszawskiego wywieszano w gablotach i z jego treścią zapoznawał się stosunkowo szeroki krąg studentów, także niezrzeszonych. Uczestnicy plenum w przyjętej rezolucji potępiali organizatorów i prowoderów wiecu, którzy ponoszą odpowiedzialność za smutne konsekwencje ostatnich wydarzeń. Zebrani wprawdzie potępili próby wzniecania antysemityzmu w środowisku akademickim, lecz zarazem występowali przeciwko polityce prowadzonej z pozycji reakcyjnego syjonizmu, a w proteście studentów dostrzegli wyłącznie działalność grupki antypartyjnych demagogów. Plenum opowiadało się za surowym ukaraniem inspiratorów demonstracji wymierzonych przeciwko władzy ludowej i nie przedstawiało studentom właściwie żadnego własnego stanowiska, ograniczając się do powtarzania propagandowych sloganów i kierując do studentów apele o zachowanie spokoju. Analogiczne w treści i formie rezolucje uchwaliły tego samego dnia zarządy uczelniane ZMS w Politechnice Warszawskiej i w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej, a 13 marca w SGPiSie. W tym samym dniu Zarząd Stołeczny ZMS wystosował list protestacyjny do ministra Jabłońskiego w związku z samozwańczym powstawaniem komitetów studenckich oraz faktami honorowania tych komitetów przez władze uczelni. Te wszystkie oficjalne enuncjacje były dalekie od nastrojów i oczekiwań wielu członków ZMS. Niemało pośród nich aktywnie uczestniczyło w ruchu studenckim, niezależnie od stanowiska zajmowanego przez władze ZMS-u. Te opozycyjne wobec kierownictwa organizacji nastroje były najsilniejsze na następujących wydziałach Uniwersytetu Ekonomii Politycznej, Historii, Matematyki, Fizyki, Filozofii i Socjologii. Odcinek 23 Zdarzały się przypadki demonstracyjnego darcia legitymacji i rezygnowania z członkostwa. Anna Siwek podaje, że obradujące 2 października 1968 roku ósme plenum Zarządu uczelnianego ZMS poddało ocenie pracy struktur wydziałowych ZMS w roku akademickim 1967-68. W związku z wiosennymi wydarzeniami w Uniwersytecie Warszawskim zarząd postanowił dokonać weryfikacji członków. Poinformowano, że na Wydziale Prawa skreślono 66 osób, głównie za bierność. Na Wydziale Filologii Polskiej trzy, wrażący sposób swym postępowaniem, naruszyli statut ZMS. Na Wydziale Neofilologii – 60 za bierność, 4 za postawę sprzeczną z linią polityczną i statutem. Na Wydziale Chemii – 17, a 15 osób złożyło legitymację. Na Wydziale Geografii – 14. Był to jedyny zarząd wydziału na uniwersytecie, który z dużymi oporami zaakceptował polityczne stanowisko zarządu uczelnianego ZMS z 12 marca 1968 roku. Na Wydziale Historii organizacja nie prowadziła faktycznej działalności – nie było podziału na koła, brakowało ewidencji członków i nie płacono składek. Koła muzykologii i etnografii właściwie nie istniały. Usunięto sześć osób. Na Wydziale Ekonomii Politycznej koła czwartego i piątego roku nie działały. Jest to wynikiem silnych wpływów antysocjalistycznych elementów. Za zbieranie podpisów pod petycją w sprawie dziadów i udział w wydarzeniach marcowych usunięto osiemnaście osób. Na Wydziale Filozofii Koła lat od drugiego do piątego i socjologii nie prowadziły działalności. W wyniku weryfikacji na tych latach pozostało prawdopodobnie około 17 członków. Dane statystyczne pochodziły z 30 czerwca 1968 roku. Na socjologii akcja weryfikacyjna nie była jeszcze zakończona. Podobnie na Wydziale Matematyczno-Fizycznym nie pracowały koła lat... Od 3 do 5, a komisja weryfikacyjna powołana 24 kwietnia 1968 roku nie wykonała swych zadań. Jednak byli też działacze ZMS, którzy już w marcu próbowali do kolegów przemawiać innym językiem. 15 marca zarząd uczelniany ZMS Akademii Sztuk Pięknych, jej teren 8 marca jak pamiętamy też stał się polem działania pałkarzy, w oświadczeniu adresowanym do studentów ZMS-owców stwierdzał, że czuje się w obowiązku wobec rozwoju sytuacji sprecyzować i uzupełnić swoje stanowisko. Pierwsze. Głęboko przeświadczeni o pierwszoplanowej, w chwili obecnej potrzebie jedności działania, wyrażamy niniejszym pełne poparcie dla żądań zawartych w rezolucji z dnia 13 marca uchwalonej przez ogół studentów ASP. Drugie. Wyrażamy ubolewanie z powodu zaistniałych wypadków przeciwstawiania naszej czteropunktowej deklaracji wyżej wymienionej rezolucji. Trzecie. Chcąc być w zgodzie z własnym sumieniem, stojąc w obronie prawdy, której umiłowania doszukujemy się z niemałym trudem w naszej prasie z ostatnich dni, zmuszeni jesteśmy zdecydowanie odciąć się od cierpiących na brak kontaktu z rzeczywistością wypowiedzi i deklaracji przedstawicieli zarządu uczelnianego ZSP Uniwersytetu Warszawskiego Okręgowego Zarządu Studenckiego ZMS oraz innych podobnych wystąpień. Niezależnie od wspomnianych już kroków podjętych przez władze, kroków, które miały przyczynić się do ograniczenia studenckich wystąpień do terenu Warszawy, właśnie w poniedziałek 11 marca zaczęły się one rozszerzać na inne ośrodki akademickie. Tego dnia odbyły się studenckie manifestacje w Lublinie, w Gliwicach i w Krakowie, gdzie zebrani w auli kolegium Nowum Uniwersytetu Jagiellońskiego studenci wyrazili solidarność z kolegami z Warszawy i domagali się ukarania funkcjonariuszy MO i Ormo odpowiedzialnych za brutalne i nieuzasadnione akcje wobec studentów. W przyjętej rezolucji żądano przestrzegania konstytucji w dziedzinie swobód obywatelskich. Rezolucję tę przekazano do Komitetu Warszawskiego PZPR z prośbą o ogłoszenie w prasie, radiu i telewizji oraz o ustosunkowanie się do niej w ciągu 48 godzin. W południe na krakowskim rynku pod pomnikiem Mickiewicza odbył się wiec studencki, a o godzinie 19 w Żaczku spotkanie z rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego profesorem Mieczysławem Klimaszewskim. O godzinie 20 na rynku ponownie odbył się wiec studencki, na który przybyło kilka tysięcy studentów. Odśpiewano hymn i międzynarodówkę, oraz przez aklamację przyjęto rezolucję uchwaloną uprzednio w kolegium Nowum. W wyniku rzeczowej perswazji przedstawicieli ZMS wiec miał przebieg spokojny, bez ekscesów i bujek. Klimaszewski wspomina, że już w niedzielę, 10 marca, w środowisku studenckim Krakowa krążyli emisariusze z Warszawy, którzy relacjonowali przebieg wydarzeń 8 i 9 marca. Pojawiały się też rozmaite ulotki rozchodziła się pogłoska o śmierci pobitej warszawskiej studentki Marii Boronieckiej w innych ulotkach Woronieckiej. W poniedziałek na godzinę dziewiątą rano rektorzy uczelni krakowskich wraz z uczelnianymi sekretarzami PZPR zostali zaproszeni do Komitetu Wojewódzkiego, gdzie pierwszy sekretarz Czesław Domagała odczytał informacje o wydarzeniach w Warszawie w dniach 8 i 9 marca. Wedle tej informacji przyczyną niepokojów i demonstracji młodzieży akademickiej miało być zawieszenie dziadu w reżyserii Dejmka, na którym to przedstawieniu publiczność, a zwłaszcza młodzież, zachowywała się nieodpowiednio, nawet prowokująco. Domagała wspomniał również o nieporozumieniach w Związku Literatów Polskich. Z takimi informacjami rektor Klimaszewski udał się na wspomniany już wiec zwołany za jego zgodą w Auli Collegium Novum. Przekazał tam studentom to, co usłyszał wcześniej od pierwszego sekretarza komitetu Wojewódzkiego PZPR, ale jak sam pisze, było to zarówno dla niego, jak i dla zebranych studentów mało przekonujące. Podobnie rozwijały się wydarzenia w innych ośrodkach akademickich. Stanisław Stefański podaje, że we Wrocławiu jeszcze 8 marca wieczorem sekretarze Komitetu Uczelnianego PZPR oraz władze uczelni zostali telefonicznie poinformowani przez... KWPZPR, o tym, co wydarzyło się na terenie Uniwersytetu Warszawskiego. Od niedzieli zaczęły pojawiać się w gmachach dydaktycznych i akademikach ręcznie malowane hasła i krótkie komunikaty. Obok prostych, jednoczcie się ze studentami Warszawy, protestujemy przeciwko brutalnemu pobiciu studentów Warszawy, były i bardziej obrazowe. W Warszawie iskra, zróbmy z niej płomień, czy też nie wart będziesz funta kłaków, gdy nie poprzesz warszawiaków. 12 marca miały miejsce wiece w Uniwersytecie i Politechnice Wrocławskiej. W rezolucji przyjętej w czasie wieców Politechnice solidaryzowano się z postawą i podstawowymi hasłami głoszonymi przez Młodzież Studencką Uczelni Warszawskich. Na wiecu uniwersyteckim zapewniano «Chcemy ulepszenia naszego ustroju, usunięcia szkodzących w realizacji naszych założeń błędów, niewłaściwego postępowania i bezmyślności». Dyskusja, którą podejmujemy, jest i będzie dyskusją z pozycji socjalistycznych. Posługiwanie się lewicową frazeologią i odwoływanie do haseł i ideałów socjalizmu od pierwszych dni stało się jedną z cech większości studenckich rezolucji. Nie sposób dzisiaj powiedzieć, ile było w tym swoistego wyrachowania, zwracanie się do władzy jej językiem, ile zaś autentycznej fascynacji tradycyjnymi wartościami socjalizmu, ale nie komunizmu, Takimi jak równość, sprawiedliwość społeczna, praworządność, demokracja, wolność i temu podobne. Moim zdaniem najczęściej była to nie zawsze do końca uświadomiona mieszanka obu tych elementów w różnych proporcjach. W nocy z 11 na 12 marca w dwóch gdańskich domach akademickich odbyły się zebrania studentów. W klubie Koga zebrało się 150 do 200 osób. Podobno znaleźli się tam nawet świadkowie zajści w Warszawie, Odczytano też jedną z warszawskich rezolucji. We wtorek 12 marca o godzinie 11 w radiofonizowanym holu głównego gmachu Politechniki Gdańskiej odbył się wiec, na który przybyło około 4 osób. Wiec ten w porozumieniu z rektorem Politechniki zwołał pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR Stanisław Kociołek, aby przekazać informacje na temat wydarzeń w Warszawie, który określił mianem wybryków chuligańskich. Zebrani zaczęli stopniowo zagłuszać go krzykami – prasa, kłamie! Wywiązała się ostra polemika pomiędzy mówcą a zebranymi, w wyniku której kociołek opuścił mównicę, a potem salę. Odchodząc miał powiedzieć, że więcej nie przyjdzie rozmawiać z tak źle wychowanymi ludźmi. Teraz oni będą do niego przychodzić. Na wiecu ufalono rezolucję, którą, jak żądano, następnego dnia miano opublikować w lokalnej prasie oraz ogłosić w radiu i telewizji. W przypadku nieopublikowania rezolucji miano podjąć stanowczą akcję, choć nie sprecyzowano, co przez to pojęcie należy rozumieć. Ustalono również, że nie należy zbierać się pod Żakiem, gdzie zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami miał wystąpić minister spraw zagranicznych Adam Rapacki. Jednakże około godziny 18 przed popularnym gdańskim klubem Żak zebrało się kilkaset osób, mniej więcej połowę z nich stanowili studenci. Okna budynku były zaciemnione i do środka nikogo nie wpuszczano. Tłum skandował rapacki na balkon, prasa kłamie. Trzymano transparenty z napisami Popieramy studentów Warszawy. Po 45 minutach tłum przeniósł się pod dom prasy. Poruszano się po chodnikach, starając się nie hamować ruchu kołowego, co udało się do pewnego stopnia. Tam tłum był już większy. Po 15 minutach wznoszenia okrzyków przeniesiono się pod dom partii po czym powrócono pod rzaka. Palono gazety. Około godziny 19.45 nadeszła wiadomość o przygotowaniach do szarży milicji, która w chwilę potem nastąpiła z dwóch stron. Milicjanci ubrani byli w hełmy. Około 100 ludzi. Tłum rozpędzony został dość brutalnie. Były wypadki utraty przytomności. Rezolucja studentów Politechniki Gdańskiej oczywiście nie została opublikowana w prasie. Wyrażano w niej solidarność ze studentami Warszawy, ale zarazem już w punkcie pierwszym podkreślano solidarność ze społeczeństwem polskim, a przede wszystkim z polską klasą robotniczą. Czy wyrażając solidarność z polską klasą robotniczą tą, w pojęciu większości partyjnego aparatu, niemal esencją polskości, chcieli odciąć się od ewentualnych pomówień o kosmopolityzm, czy była to forma reakcji obronnej na nasilającą się kampanię antysemicką, a może był to po prostu ozdobnik stylistyczny użyty z myślą o adresacie tej rezolucji? W punkcie czwartym rezolucji stwierdzano – oddzielamy się od chuliganów i rozrabiaczy, niemniej uważamy, że najwyższy czas, by nie traktować naszych wystąpień jako wybryków bananowych i awantrujących się studentów i chuliganów, lecz jako wystąpienie ludzi, których pierwszym celem jest sprawa socjalizmu i demokracji. Studenci Politechniki Gdańskiej domagali się uczciwego, dogłębnego i wspólnego ze studentami rozważenia sytuacji środowiska akademickiego i społeczeństwa oraz potępiali zdecydowanie dotychczasowe informacje prasowe jako tendencyjne, ubliżające godności obywatela. Pewne nowum stanowiło żądanie zagwarantowania pełnych swobód obywatelskich dla wszystkich uczestników wieców i zgromadzeń poświęconych ostatnim zajściom. Zarówno w odniesieniu do spotkań, które już się odbyły, jak tych, które być może będą się odbywać. Zwraca uwagę niedopracowanie pod względem prawnym tej i wielu innych rezolucji studenckich. Należy zresztą podkreślić, że wraz z upływem czasu marcowy ruch studencki dojrzewał, a żądania i postulaty formułowano bardziej precyzyjnie i jednoznacznie. 12 marca w Warszawie nie było już ulicznych demonstracji, choć naturalnie w uczelniach utrzymywała się napięta atmosfera. Nadal organizowano zebrania studentów i pracowników naukowych, gdzie uchwalano kolejne rezolucje. W tym dniu ukonstytuował się Studencki Komitet Delegatów Wydziałowych, następnego dnia rozwiązany zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. Komitet nie podporządkował się jednak tej decyzji i funkcjonował do 29 marca. Do jego zadań należało organizowanie wieców, koordynowanie działań międzywydziałowych i międzyuczelnianych, opracowywanie tekstów rezolucji, plakatów i ulotek, zbieranie danych o osobach zatrzymanych i poszkodowanych, wreszcie kierowanie strajkiem okupacyjnym studentów Uniwersytetu Warszawskiego. 12 marca również grono pedagogiczne pracownicy i ogół studentów Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie w przyjętej jednogłośnie ośmiopunktowej rezolucji skierowanej do ministra kultury i sztuki Lucjana Motyki protestowało przeciwko brutalnej akcji władz porządkowych, jak również przeciwko naruszaniu praworządności i autonomii wyższych uczelni. Solidaryzowało się w pełni ze środowiskami akademickimi, wystąpiło przeciwko dezinformacji w środkach masowego przekazu, żądało uwolnienia aresztowanych studentów i domagało się ustalenia odpowiedzialności za maltretowanie studentów na terenie niektórych wyższych uczelni i domów akademickich, m.in. dziekanki, zamieszkałej przez studentów PWSM. W punkcie siódmym rezolucji czytamy Pedagodzy, pracownicy i studenci Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej odcinają się od wszelkich prób wywołania prowokacji antysocjalistycznych, faszystowskich i antysemickich. Deklaracja ta należy chyba traktować jako odpowiedź na oskarżenia głoszone przez środki masowego przekazu. 12 marca przemówili również młodzi pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowo-techniczni Instytutu Matematycznego UW około 60 osób oraz pracownicy naukowi Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Warszawskiego. Wypowiedziało się także Prezydium Rady Zakładowej Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Warszawskim. Ta ostatnia rezolucja, co zrozumiałe, była najmniej radykalna w tonie, choć i w niej znalazły się elementy jednoznacznego potępienia i żądanie ukarania winnych brutalnego zachowania się wobec pracowników i studentów Uniwersytetu Warszawskiego, a mianowicie wdzierania się siłą do pomieszczeń studenckich, bicia i kopania kobiet i temu podobnych. W rezolucji z zadowoleniem powitano powołanie do życia Komisji Senatu do zbadania przyczyn i przebiegu wydarzeń w dniu 8 marca. Rankiem 12 marca Rada Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu jednogłośnie przyjęła rezolucję skierowaną do władz uczelni. Z dokumentem tym, który przygotowali profesorowie Morawski i Szacki, w południe zapoznano studentów Wydziału Filozoficznego. Rezolucję poparła egzekutywa POP Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Wieczorem jednobrzmiącą z uchwałą Rady Wydziału rezolucję uchwaliło zebranie pracowników wydziału zwołane przez Radę Oddziałową ZNP. Ponieważ właśnie tę ostatnią rezolucję w swoim przemówieniu z 19 marca zaatakował Gomułka, przytoczę jej fragmenty. Stwierdzano w niej, że w chwili obecnej najważniejszym zadaniem stało się przywrócenie spokoju na wyższych uczelniach. Będzie to jednak niemożliwe bez uwzględnienia słusznych żądań studentów. Podkreślano, iż ruch młodzieży uniwersyteckiej rozwijający się poza ramami oficjalnych organizacji jest od czterech dni autentycznym ruchem masowym, jednoczącym, przytłaczającą większość studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Rada Wydziału uznała, że młodzież powinna uzyskać wyjaśnienia i satysfakcję. Między innymi należy publicznie sprostować fałszywe informacje i interpretacje prasy warszawskiej na temat zajść, potępić akty brutalnej przemocy ze strony formacji milicji obywatelskiej i nieumundurowanych formacji pomocniczych, ustalić, kto ponosi za to odpowiedzialność i jak zostanie ukarany. Wystąpić do odpowiednich władz o wstrzymanie postępowania sądowego i karno-administracyjnego oraz o odszkodowania materialne dla ofiar zajść. Rada wypowiedziała się przeciwko wszystkim przejawom nacjonalizmu i wyraża zaniepokojenie i oburzenie z powodu szerzenia nastrojów antysemickich. W południe na wydziale historii odbyło się pierwsze zebranie delegatów do Komitetu Studenckiego. Wtedy też ustalono, że przyjmie on nazwę studencki komitet delegatów wydziałowych. Oraz, że z każdego zebrania wyborczego na wydziale lub większej sekcji w jego skład wejdzie dwóch delegatów dysponujących jednym głosem. Ci delegaci mieli głosować nie za samych siebie, lecz w imieniu kolegów, którzy ich wybrali, to znaczy w imieniu swoich wydziałów. Decyzje komitetu zapadały większością dwóch trzecich głosów. Wybrani w czasie wiecu 11 marca trzej pierwsi członkowie komitetu – Aranowski, Perski i Piętka – Mieli być łącznikami z rektorem i komisją senacką. Komitet postanowił podjąć kroki w celu realizacji postulatów zawartych w rezolucji z poprzedniego dnia. Za sprawę najważniejszą uznano sporządzenie listy aresztowanych studentów i pracowników naukowych oraz ogłoszenie w prasie tekstu rezolucji z 11 marca jako podstawowego dokumentu wyrażającego stanowisko studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Ponieważ właśnie 12 marca Komitet Wykonawczy Rady Okręgowej ZSP wydał na powielaczu następnego dnia opublikowane w Sztandarzu Młodych oświadczenie utrzymane w tonie oficjalnej propagandy, na drugim tego dnia w wieczornym zebraniu SKDW, które o godzinie 18 rozpoczęło się w Pałacu Kaźmierzowskim, studenci zażądali od obecnych na nim dwóch przedstawicieli Komisji Senackiej usunięcia z jej składu reprezentanta ZSP. Studenci uważali, że na jego miejsce w skład Komisji Senackiej powinien wejść jeden z członków SKDW. Nie zostało to zrealizowane, ale przedstawiciel ZSP zobowiązał się, że w swojej działalności w Komisji będzie się zajmował tylko materialnym aspektem roszczeń studenckich i inne sprawy pozostawiając w gestii Komitetu, który zresztą jego zdaniem mógłby otrzymać pełną aprobatę ze strony Zarządu Uczelnianego ZSP. Na tym wieczornym zebraniu Studencki Komitet Delegatów Wydziałowych za pośrednictwem Komisji Senackiej uzyskał zgodę rektora na przepisywanie swoich tekstów, a nawet powielanie na uniwersyteckich maszynach i powielaczach. Do tego drugiego jednak nie doszło. Oraz na rozkolportowanie na wydziałach i w akademikach tekstu rezolucji uchwalonej w Audytorium Maximum poprzedniego dnia. Począwszy od 12 marca epicentrum studenckiego ruchu marcowego przejściowo przeniosło się poza Warszawę. W stolicy nie było odtąd demonstracji ulicznych, dominowały w niej wtedy inne formy aktywności studentów. Do gwałtownych starć między młodzieżą i siłami porządkowymi doszło w innych polskich miastach. Była już mowa o rozpędzeniu 12 marca wieczornej manifestacji w Gdańsku. Ze sprawą Aliny Grabowskiej, byłej dziennikarki głosu robotniczego, która po marcu wyemigrowała z Polski, nieco lepiej znamy przebieg wydarzeń marcowych w Łodzi. Grabowska podaje, że na 11 i 12 marca 1968 roku Estrada Łódzka wraz z redakcją Głosu Robotniczego organu Komitetu Łódzkiego i Komitetu Wojewódzkiego PZPR przygotowywały wielką imprezę rozrywkową w Pałacu Sportowym. Wśród wielu popularnych artystów mieli także wystąpić Beata Tyszkiewicz, Andrzej Wajda i Gustaw Holoubek. Scenariusz przewidywał dyskusję na temat wspólnie realizowanych filmów. W Komitecie Łódzkim zapanowała panika. Co będzie, jeśli jakieś chuligańskie elementy zaczną skandować Gustaw Konrad albo Gustaw Dziady? W sprawie kilkuminutowego występu Holobka poświęcono parę wielogodzinnych narad. — Niech nic nie mówi, niech zaśpiewa — zaproponował w końcu sekretarz propagandy Komitetu Łódzkiego PZPR Hieronim Rejniak. — Zażyczono sobie, aby Holobek zaśpiewał stary przebój — Całuję twoją dłoń, madame. 9 marca przyszła z Warszawy odpowiedź – Holoubek nie zgodził się. Było to już po rozpędzeniu pierwszego studenckiego wiecu na terenie Uniwersytetu Warszawskiego. Rejniak wpadł w złość, walił pięścią w stół i wołał – u mnie nie będzie Warszawy. W Łodzi panował jeszcze pozorny spokój. Niemniej zarządzono pełną mobilizację milicji, ormo, pracowników partyjnych komórek POP w zakładach pracy, dziennikarzy i ZMS – była to kwestia ambicji Komitetu Łódzkiego. Czerwona, robotnicza Łódź miała pokazać, że jest należycie trzymana w karbach. Kierownik popularnego klubu studenckiego pod Siódemkami odbył dyskretną rozmowę w gmachu Milicji Obywatelskiej, w wyniku której kilkanaście legitymacji klubowych otrzymali nieznani nikomu studenci. Władzą partyjnym w Łodzi nie udało się jednak zapanować nad sytuacją w mieście. Chyba jeszcze 11 marca lub następnego dnia rano przez centrum miasta przeszła manifestacja studencka. Było to dziwne uczucie, wspominała Grabowska. Staliśmy w oknach gmachu prasy przy ulicy Piotrkowskiej, a pod oknami przeciągał pochód studencki. Prymitywne, na prędce sklecone transparenty głosiły prasa kłamie. To samo skandowali młodzi ludzie niosący transparenty i najwyraźniej ten właśnie gmach znajdował się w centrum uwagi wszystkich przechodniów. Demonstracja szła pozornie bez przeszkód, skandując swoje... Prasa kłamie. Autobusy i samochody omijały idących środkiem demonstrantów. Zdezorientowani milicjanci stali grupkami na chodnikach, aż przy skrzyżowaniu pochód rozwiązał się samorzutnie i znów posłyszeliśmy tylko normalny gwar uliczny. Na temat tego pochodu prasa milczała, natomiast w tym czasie rozreklamowano szeroko inny pochód studencki składający się faktycznie z garstki studentów studium języka polskiego dla obcokrajowców. Ku ogólnemu zdziwieniu Piotrkowską przemaszerowali czarni mieszkańcy Afryki oraz trochę Wietnamczyków niosących transparenty Potępiamy agresję izraelską oraz syjoniści precz z uczelni. Prasa zapowiedziała to sensacyjne widowisko jako spontaniczną demonstrację zdrowej części młodzieży studenckiej. Wobec braku pozytywnej reakcji ze strony władz na protesty studentów zdecydowano we wtorek, 12 marca, zwołać przed gmachem Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego przy Placu Matejki wiec międzyuczelniany. Na wiecu pojawiła się też, nie wiadomo przez kogo kolportowana, wspomniana już antysemicka ulotka Kogo Popieracie. Zebrani studenci w pierwszej rezolucji zadeklarowali innymi solidarność ze studentami Warszawy i potępili brutalną, bezwstydną i bezczelną akcję MO przeciw studentom zażądali pociągnięcia do odpowiedzialności osób winnych ostatnich decyzji cenzury oraz wysłania MO przeciwko zebranym na terenie Uniwersytetu Warszawskiego studentom. Zaprotestowali przeciw wprowadzaniu rozdźwięku między robotnikami a studentami i jawnym fałszom w środkach informacji. Żądali wreszcie swobody krytyki, wolności zgromadzeń i powrotu do całkowitej autonomii wyższych uczelni. W drugiej rezolucji studenci domagali się obecności swoich autentycznych przedstawicieli na masówkach w zakładach pracy, by wyjaśnić nieporozumienia wywołane przez fałszywą propagandę i dodawali – naszym celem nie jest występowanie przeciwko interesom społeczeństwa polskiego, ani przeciwko socjalizmowi i porządkowi publicznemu. Idzie nam o demokratyzację i poprawę warunków, w których żyjemy, uczymy się i pracujemy. Rezolucja ogłosiła też natychmiastowy strajk. Wiec trwał kilkadziesiąt minut i zgromadził około dwóch tysięcy studentów. Przybyło też wielu mieszkańców miasta, którzy raczej trzymali się w bezpiecznej odległości. Teren obstawiły radiowozy i wozy milicyjne, ale milicja nie ingerowała w trakcie przemówień i uchwalania rezolucji. Kolejni mówcy akcentowali przede wszystkim solidarność ze studentami warszawskimi oraz chęć nawiązania kontaktów z młodzieżą robotniczą. Odczytanie projektu rezolucji przyjęto okrzykami „Hurra” i niech żyje. W tym momencie rozległy się gwizdki milicyjne. U wylotu jednej z ulic, relacjonuje Grabowska, zobaczyliśmy tzw. sukę, ciężarówkę z zakratowanymi otworami. Milicjanci wpychali tam przypadkowych przechodniów. Poszły w ruch pałki. Tego wieczoru aresztowano około 50 osób. Wśród nich zatrzymano kilku wyrostków, którzy traktowali wiec jako okazję do rozruby. Ludzie zaczęli pośpiesznie opuszczać plac. Dodać należy, że 15 marca wprowadzono w Łodzi swoisty stan wyjątkowy, który obowiązywał dwa miesiące do 15 maja. W Warszawie w środę 13 marca pracownicy i studenci Wydziału Ekonomii Politycznej wyrazili zaufanie zarówno dla działań podjętych przez Komisję Senacką, jak i dla współpracującego z nią SKDW. W dokumencie opracowanym przez wyłonioną poprzedniego dnia na wspólnym zebraniu pracowników naukowych i studentów komisję działającą pod kierownictwem dziekana czytamy m.in. Nie wolno sprowadzać przyczyn wiecu w dniu 8 marca 1968 roku do rozbijackiej działalności drobnej grupy studentów inspirowanych przez siły wrogie socjalizmowi. Wiec ten był wyrazem autentycznych konfliktów notujących całe środowisko studenckie. Z satysfakcją stwierdzamy, że na uniwersytecie został podjęty zasadniczy krok w kierunku zbadania źródeł, przebiegu i konsekwencji ostatnich wydarzeń. W naszych wysiłkach nie możemy obejść się bez pomocy władz. Za najważniejszą skuteczną formę takiej pomocy uważamy natychmiastowe zwolnienie zatrzymanych i aresztowanych w związku z ostatnimi wydarzeniami studentów i pracowników naukowych oraz ponowne rozpatrzenie spraw, w których zapadły już wyroki wydane w trybie przyspieszonym. Rozumiemy przy tym, że nastąpi zaprzestanie jakichkolwiek nowych kroków represyjnych oraz powstrzymanie się od wszystkiego, co mogłoby grozić jątrzeniem atmosfery politycznej na uczelniach i poza nimi. Pierwsze zdanie oświadczenia brzmiało jednak niepokojąco. Dopuszczało bowiem interpretację, że wiec zorganizowany został za sprawą rozbijackiej działalności drobnej grupy studentów, choć zarazem był wyrazem autentycznych konfliktów nurtujących całe środowisko studenckie. Innymi słowy, w oświadczeniu określano rzeczywistych organizatorów wiecu, to znaczy komandosów, podobnie jak czyniły to wówczas środki masowego przekazu. Co więcej, w ślad za nimi komandosom przypisywano działanie z inspiracji sił wrogich socjalizmowi, skąd skądinąd zresztą ściślej niesprecyzowanych. Bardziej zdecydowana była uchwała Rady Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przyjęta jednomyślnie na posiedzeniu nadzwyczajnym w dniu 13 marca o godzinie 20.30 i podpisana przez dziekana profesora Leonarda Sosnowskiego, uznała za godne ubolewania stanowisko zajęte przez prasę, radio i telewizję, które początkowo nie dawały żadnych wiadomości o tych wydarzeniach, a następnie przyczyniły się do wzrastającej dezinformacji w tej sprawie. Potępiamy pojawiające się w prasie w związku z obecnymi wypadkami artykuły, ze sformułowaniami wybitnie antysemickimi. Rada wyraziła też zaniepokojenie próbami wprowadzenia rozdźwięku pomiędzy klasą robotniczą a społecznością akademicką. Tego samego dnia przemówiły wreszcie władze uczelniane ZSP. Rada uczelniana uznała za celowe wydelegowanie swoich przedstawicieli do Sądu Powiatowego dla miasta stołecznego Warszawy jako obserwatorów toczących się rozpraw przeciw studentom Uniwersytetu Warszawskiego. Zwrócenie się do sądu o niestosowanie aresztu tymczasowego w wypadku przekazywania spraw do rozpatrzenia w trybie zwykłym. Wystąpienie do organów ścigania o niestosowanie trybu przyspieszonego i uproszczonego w stosunku do studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Wreszcie wystąpienie do PZU o wypłacenie należytych odszkodowań studentom, którzy zostali poszkodowani w wyniku zajść, jakie miały miejsce na terenie Uniwersytetu Warszawskiego. Odcinek 24. Na tle innych studenckich rezolucji oświadczenie związku studentów polskich było po prostu kompromitujące. Nie ma w nim słowa wyjaśnienia, dlaczego studenci Uniwersytetu Warszawskiego znaleźli się w aresztach. Brak nawet wzmianki o interwencji milicji obywatelskiej i Ormo na terenie uczelni, o brutalnym rozpędzeniu studenckiego wiecu, o prasowej kampanii nienawiści itd. Interwencję swoją prezydium. Rady Uczelnianej ZSP ograniczało wyłącznie do terenu uniwersytetu, pomijając milczeniem wydarzenia w innych uczelniach warszawskich i pozawarszawskich. Nie ma ani słowa poparcia dla haseł i postulatów padających na wiecach studenckich. Dokument ten był próbą zwekslowania sprawy wyłącznie do problemu opieki i pomocy prawnej. Sytuacja ZSP była odmienna od położenia ZMS-u na uczelniach. Ta pierwsza organizacja skupiała wówczas około 90% studentów cywilnych uczelni, natomiast wpływy ZMS-u były wśród nich bez porównania mniejsze. ZSP nie było poddane tak silnej jak ZMS presji ideologicznej ze strony Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, ale pod względem organizacyjnym nie było naturalnie suwerenne. Ryszard Stemplowski na siódmym kongresie Związku Studentów Polskich w styczniu 1966 roku, wybrany jednym z wiceprzewodniczących Rady Naczelnej ZSP, był przeciwny silnej w kierownictwie Zrzeszenia tendencji do jednoczenia uczelnianych organizacji młodzieżowych ZSP, ZMS, ZMW. Głównym jej orędownikiem w Związku Studentów Polskich był ówczesny wiceprzewodniczący Rady Naczelnej Stanisław Ciosek. W otwartym konflikcie z resztą kierownictwa Stemplowski znalazł się 10 marca, kiedy to nie tylko na posiedzeniu Komitetu Wykonawczego Rady Naczelnej ZSP, lecz również na odbywającej się tego dnia konsultacji kierownictwa ZSP z przewodniczącymi rat Okręgowych ZSP w obecności przedstawiciela Komitetu Centralnego PZPR jako jedyny uznał użycie siły w dniu 8 marca przeciw studentom Uniwersytetu Warszawskiego za polityczny błąd. W marcu 1988 roku Stemplowski pisał w nieopublikowanej relacji Ujmując rzecz najkrócej, bojówkarsko-policyjne metody postępowania ze studentami wypowiadającymi się o systemie politycznym ich własnego kraju oraz absurdalne i demoralizujące sprowadzanie genezy problemów tego kraju do siły syjonizmu, to się zderzyło z moją wizją socjalizmu w Polsce i dla Polski. Przeżyłem to jako wielki dramat, Częścią tego dramatu stało się wkrótce poczucie bezsilności, nieskuteczności postępowania.